Na trzy sterach uszczam rozpędzam tandem Pros na bandalamusowy tak napieram, do hardcore Sprawdź, to nie blicht, rana ja kata, ty w tadymi. Własnuj palacu, własny na placu, lansuj się, transuj na tacu, Nie pałzuj, nie ma czasu, na chuj ten strepiony Chcesz bez urazu pozbyć się marasu, zapomnij Kurwa, bing, czuć bit poczuj chwyt na krtani Do szczyta myślały, że już nie ma granic Pędź za śladami, na których wyjewali się przegrani Zapomniani Trzymali formę, łapiec kopa torbę, więc tam i mordę, masz na dzisiaj wolne Rena mam rymu, bogactwo, przeogromne ogromne Tak powiem mi skromnie, ze mną chłopaki zdolne, to nie próby kontrolne ja Nie jestem buchy, bombem Bildu podobnie, do kogo jest odwrotnie Pomysłów nie kradnę, uważam to za karygodne. Słynę z tego, że powinność czy nieporządnie Tu konopie nieodzdobne, kopce porcje Choć nie obce, mocne opcje, wolę korbę w normie Ty specyfikami faszerujesz się potwornie Być może nim się na odskniesz Postępuj mądrze, a to co zamierzyłeś osiągniesz Aczkolwiek ostrożnie, życie bywa podłanie, sądzę Byś przed mągiem chciał paść na mordę Tamte miejsce ma w P.U.P., jak to ze w Jak podejście do przyjaciół, być stabilne szczodre. Nie gardzę do Statkiem, bo wiodę życie skromne, lecz nie ojcze. bitwie czy gonitwie za pieniądzem jak szczęście bliskich jest wyjątkowo istotne w siłą jedność umacnia na ciągle ja was nie zwątpię, przekora głównym bodźcem Słuchaj, słuchaj, słuchaj sensu, tutaj, tutaj, tutaj W tym miejscu, gdzie wiele metod jest, prób i błędów Proste, że gamonią nie służy bez ruchu Wielu jest takich, podobnych do nas Niewielu potrafi, wielu przekonać Że nie wszystko opłaci się próbować Bo kurwa mać, gdzie już nie jeden wylądował Zostaw w spokoju towar Jak ci nie służy, nie bądź gubi na byle co nie daje się namówić Nie dasz rady naruszyć Tej konstrukcji będzie tandem Byle ramy się nie puścić czy oczy wieje, błonie ognisko gdzie szumią knieje, ja siedzę z fifą, jestem turystą, nastukanym niekontrolnie, dawno spróbowałem teraz wiem jak niepierdolnie pierdolnie, zmatni codzienności rapczych, tuż bratni musimy być zaradni, jakoś by tu niełatwy czy werwy starczy, to nerwy ujarzmi, wtedy kiedy kolejno losu marzenia miażdży, trzymaj swoje w garści chyba żeś nieudaczni, choć masa kombinacji, pułapki, zagadki suń dumnie przed siebie jak Heniek Grud podafli suń dumnie przed siebie jak henie Grud podafli żyć przeć w Chodnikowych kafi, żaden nic nie potrafi, tylko komplementy brafi w tym, stąd Dobrze czuj się z tym łapym, bym wiedzie, gdy płynę z nim, płynę z nim Między osiedlami skabratami jedzie tandem Życie w rozkwicie, najprawdziwszym skarbem Nie targnę, się na nie choć walczę z garbem Nie wiem, czy już na kogoś dobry wpływ wywarłem W tak się znajdzie Liryczny bicz na kicznie jestem po kursach nie chcę na konkursach leśnie Problem z tym nie mój był żaden ze mnie wzór człowieku, ale jakoś do przodu polekł się mi wzdur, małe krew, a nie chór, zawsze razem Łapie fazę, słowo naszym Przekazę, pewnych zdarzeń nie wymarzę, więc kojarzę twarze Wypady z na plac, czy podziemne pasaże Zajawki uskuteczniane w młodzieżowym twarze Dziś ze średnim stażem, lecz całym angażem Co się okaże? Każdy dzień mocą zdarzeń Mocą wrażeń, obie bez obrażeń Na mikrofonie błonie MRO i busteniarze. Tak frajerówkaże, głową pełno marzeń przebija mur jak młot na udarze Południowiec tu rapka, dobry jak trawka ta zajawka, pokale bez kanta, pamiętasz usta miasta To jest czas, by pokazać, co jestem wart Serca to płynie we dnie i po nocach wrzuć na such Bo to przygoda, a nie koszmar minionych lat Pierwszy świat koszar, pełny smak, tak to też mój obszar Tylko popatrz, zapalara ognia miota, ja się wtrącam Na jointa, pal do końca, dar od Boga to ten towar Dawaj go i znikaj, krótka piłka Zgadnij, co ja lubię robić, żyjąc w Tychach